Podcast Ruszaj się, Bruno. Zawitał do Canterbury. Tak jak było w poprzednim odcinku, dzisiaj jesteśmy w katedrze. Przed I w chwilą katedry. i okolica katedry. Tu Robert mi podpowiada: Robert, ja, u którego jestem gościem. Tak jest. I byliśmy właśnie na mszy, na mszy anglikańskiej, która leci w tle. Która, tak, którą puszczę w tle, i która teraz leci w tle. Tam w postprodukcji się to wklei 40 minut żywego, żywej muzyki, żywych śpiewów, żywych modlitw. No a dzisiaj, a teraz y, przechodzimy się po katedrze, po krużgankach, po wnętrzu katedry. Najpierw tu ładnie nam dzwonią dzwony, komu dzwonią temu dzwonią. Ja nic nie wiem na ten temat. Nie. Może Jackowi no. dzwonią, który też jest nie z nami, dłu niedługo, no. niedługo tutaj Robertowi zadzwonią, dzwony, ale, ale ten. Ale wróćmy do tematu, jesteśmy na takim zapleczu teraz, katedry Canterbury. Wygląda to jak ogród zielny, gdzie mnisi, gdzie księża hodowali własne zioła, które potem używali do potraw, do, nie wiem, do kadzielnic też używają ziół. Stoimy właśnie przy ziele, które się nazywa Primula Veris. Primula Veris. To tak brzmi bardzo... Nie wiem... Kto zna łacinę? Veni, vidis, vici. Primula Veris. To no. może znaczyć wszystko. A ten głos to była Gabrysiu, kochanie. Gabrysiu, kochanie. Jest również tu gościem u Roberta, jak również Jacek. Cześć, 1966. Robert znalazł myśl, Robert, tak. Jacek był spóźniony. No. A, ty nie wiesz, co? No, Robert, Robert opowie. Robert, opowie tą historię. No do, jak byliśmy w, w podziemiach katedry, to w jednym miejscu jest wyryte na murze 1966. Ja miałem tak się... kolegę, który urodził się 6 6 66. A propos 66, szóstki, całkowicie przypadkowo, zobaczcie na numerek. Stoimy koło Primula Veris, e, numer 66. więc e, mimo całej świętości tego miejsca, szatańskie tutaj są jakieś podteksty. dwie szóstki to chyba nie... Nie, mniej Plus tu twoje dwie to są cztery, Poszu, poszukajmy jeszcze dwóch i będzie sześć szóstek, to już jest bardzo szatańskie. No dobrze, miejsce magiczne, miejsce piękne, miejsce, nie wiem, tu takie kurczę jak z filmu to jest dosłownie te, te, te zaplecze, bo, bo, bo, bo tu praktycznie nie ma, nie ma ani kawałka, ani zakątka nowoczesności, tu wszystko w koło jak, jak gdzie tylko się nie obejrzysz, jest, wygląda jak właśnie sprzed 200, 300, 400 lat, stare domy tutaj w tle, stare jakieś kawałki murów, ruiny, krużganki, jakieś fragmenty kolumn, jeszcze jakichś rzymskich chyba, czy coś. No, przyleciał ptaszek. Nie ogóle żadnych odgłosów cywilizacji. No, jest ptaszek przyleciał. Blackbeard, tam się wygrzewa pięknie rudy kocur lub kotka. Nie sprawdziłem jeszcze. No, oprócz tego, co, co tu jest? Piękna pogoda. Ja myślę, że możemy iść dalej, możemy sobie rozmawiać i będziesz mógł co widzisz. No bo tymi byliśmy, które są takie... bardzo dużo czasu spędziliśmy w środku w katedrze yy, i naprawdę gdyby tak ktoś chciał yy, na spokojnie, powoli yy, wczuć się w to, yy, przejść przez wszystkie te miejsca po schodach, gdzieś w jakichś bocznych kapliczkach, no to jeden dzień yy, wydaje mi się, że spokojnie mógłby sobie zarezerwować. Co o ty myślisz? No m, przynajmniej pół dnia, żeby na spokojnie wszystko tutaj zobaczyć. I mhm. trzeba by z jakimś przewodnikiem, który poprowadzi, bo się można zgubić. Bo katedra... Mamy, są wejścia, wyjścia z różnych miejsc. To nie jest tak, że jest jedno główne wejście, tylko jest wejście jedno z przodu, jedno z boku, drugie z boku, trzecie z boku, czwarte z dołu i mhm. tam można na różne sposoby można w to wszystko przejść. Więc dobrze jak ktoś ktoś na katedrę oprowadzi. Schauen, na Katedra robi bardzo dobre wrażenie z zewnątrz, ale jeśli się wejdzie do środka, to jakby rozszerza się w oczach. Ta kubatura tego wnętrza jest po prostu przeogromna. Wysokość, długość tej, tej katedry, a teraz jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest jakby, jakby wewnętrzne jakby podwórko, taki dziedziniec wewnętrzny, taki jest jakiś boczny. bocznej części ściany samej katedry, mhm. czego zazwyczaj na zdjęciach nie widać. Się znajdują dodatkowe pomieszczenia i. Y, ja tu nagrywam Robert, to ty może porób zdjęcia. I, i, I wszędzie są krużganki y, zadaszone, które możemy sobie wyobrazić jak mnisi chodzili z dawnych czasów. No właśnie szedłem, tak widziałem. Dobra. Trzeba naprawdę zadzierać głowę wysoko do góry, żeby. Kolumna z czterech kolumnienek. No i w środku jest pusto. Nie wiem, coś tu wkładali. Ja nie mam pojęcia. Jest otwór. W otwory zazwyczaj wkłada się różne rzeczy. Kołki, czy tam jakieś świece może? Może jakaś świeca to była, która świeciła się. Są całkiem nowoczesne tutaj też. Kolumny są poryte starymi napisami. Ktoś tam sobie drapał różne rzeczy, ale też są nowocześni, nowocześniejsze napisy, jak Każda kolumna jest inna, zgadza się. Inne kształt, trochę, pół, półokrągłe i okrągłe, kanciaste jakieś i jedna całkowicie z kamienia. Cztery inne, różne, różnego rodzaju kolumny. Ciekawe bardzo. Jak prezentowali sposoby, czy... nie wiem. Wiesz co, moja koncepcja jest wieszaka? Jaka? Po prostu oni ogłosili konkurs. Dla tych y, ówczesnych architektów, projektantów budowniczych, Jest tom budowniczy, znany z książki, takiej jednej bardzo fajnej. I tom? Każdy, tom? Aha, tom, filary, filary ziemi, mówisz. Tak, tak, tak, tom budowniczy. I każdy z nich miał zbudować jedną kolumnę. Zostały zbudowane cztery kolumny, przyszedł jakiś tam szef tych mnichów, czyli któryś prowadzący tą budowę i zadecydował, dobrze, ten kształt kolumn damy tu, taki kształt kolumn damy gdzie indziej. No tak, możliwe, że tak było. Ale teraz, teraz mi jeszcze coś innego przyszło do głowy. Zobaczcie, jak wejdzie się tu do środka, to te, to wszystko jest w kształcie krzyż. krzyża. No, tak, no właśnie. w tym miejscu. Mhm. I... Zauważyłeś to, że jak jest poś... zobaczysz do środka, to, to to powoduje, że jest krzyż. No, taki, taki krzyż tak, tak, maltański. Każda ma, in, tak, tak, ma ten... wy, No, tak. no ma czy tam templariusze? Wy y fajnie, fajnie. W ogóle takie bardzo du duże stężenie kolon jak so <zyskujesz> tak, tak, Raz, tak. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie wiem, tu musi coś podpierać wysokiego. Tak. Skoro tyle kolon jest w tym miejscu. Idę zobaczyć na zewnątrz, co tam jest. Nie, tu jest mała taka wieżyczka. Powiedzmy, jest coś głównego, opiera się, to się tutaj podpiera o coś, to się podpiera o coś i tamto jeszcze na końcu jeszcze o coś się podpiera, wiesz? Jakby taki odciąg. Możliwe, no, ja, co, po coś to było w każdym podpięty. razie. Takie sprostowanie, bo my, my tu się długo zastanawialiśmy właśnie nad tym budynkiem, o którym przed chwilą słyszeliście, a dokopałem się do wiadomości w internecie, zacząłem tam sobie sprawdzać, co to może być za budynek, dlaczego miał tyle kolumn, dlaczego tak to wyglądało i okazuje się, że budynek ten, pod którym tak długo sobie staliśmy i myśleliśmy nad nim, to po prostu taka wodna wieża ciśni. Tam u góry znajdował się, w pomieszczeniu wyżej, w tym takim podpiranym przez kolumnę, znajdował się taki miedziany, zbiornik na wodę, no i służył on do zasilania kanalizacji takiej tutaj, wodociągów katedralnych, no. I od cała tajemnica. A zobacz co jest po tej stronie, całkiem inne. I tu jest stary gotycki napis wydrapany, o to ktoś się namęczył gotykiem. I to widać, że oryginał. Gotykiem i dotykiem I dotykiem, no, i dłutem. I kilofem, i młotem. I całym swoim talentem. Stańcie, tutaj przy tym przy Ale stańcie przy Każdy przy jednej, prawda? Zlecamy do Każdy przy jednej tu Robert nas teraz ustawia. tylko po tej stronie. Tu Robert nas ustawia. Y... Ja też? Z tej strony? Tak. Rozumiem. Ja to ja to idę z tyłu tutaj całkowicie. Idę teraz z tyłu. I teraz tak, opowiem trochę o tej katedrze. Eee, taką historię krótką o tej katedry, ile była budowana. Za chwilę wam opowiem. To znaczy nie opowiem teraz. Ale w postprodukcji dokleję, czyli zaczynam opowieść o tym, jak ta katedra była tutaj budowana i jak długo. Czasami wiek zamków, kościołów, katedr i innych takich starych budowli jest bardzo trudny do określenia. A jeszcze trudniejszy bywa do obliczenia wieki budowy. Kto nas gwarantuje, że na przykład ten czas budowy jeszcze trwa? Że tylko jest długa, kilkusetletnia przerwa w budowie i najważniejsze zmiany w wyglądzie jeszcze nastąpią. Nigdy nic nie wiadomo, przyjdzie wojna, tu się coś zburzy, tam się dobuduje, różnie to bywa. Tak czasami bywa właśnie. Dlatego bardzo trudno określić jest również czas budowy katedry w Canterbury. Z tego co próbowałem wyczytać, no jest pewna data, ale zaraz do niej dojdziemy. Pierwsza wzmianka w ogóle o katedrze pochodzi z przełomu VI i VII wieku kiedy papież Grzegorz Wielki wysłał do anglosasów takiego misjonarza. Misjonarz miał na imię Augustyn i właśnie doszedł on do Canterbury. No i tam zbudował, wyświęcił się na arcybiskupa i założył w 602 roku naszej ery katedrę, dedykując ją świętemu Zbawicielowi. Augustyn założył tam również opastwo świętego Piotra i Pawła, które częściowo zachowało się do dziś. Czyli bardzo stare opastwo tam jest. Nawet tam chodziliśmy sobie, Robert nam przez pod pokazywał te ruiny tego opastwa. Tam są ściany, niektóre tak dobrze zachowane jeszcze. Także warto też to, to zobaczyć. Niestety nie mieliśmy czasu. Ale nie o opastwie chciałem gdzieś mówić, tylko o katedrze. Więc 602 rok Augustyn buduje tą pierwszą katedrę. 150 lat później na osi tego pierwszego budynku zostaje zbudowany inny, drugi budynek. No tam ten widocznie nie był zbyt trwały. A po następnych 200 latach ten drugi budynek odnowiono, przerobiono i znacznie wydłużono nawę. Czyli mamy rok tysięczny w roku 2011 katedra zostaje częściowo zniszczona podczas duńskich najazdów. Ja nie wiem czy to byli wikingowie czy to już jacyś inni Duńczycy <grym>, to już nie wyczytałem a już nie chciałem się tak wgryzać dokładnie w, w te historyczne aspekty no w każdym razie Duńczycy najechali i Canterbury najeżdżali tam yy, całą Anglię porwali przy tym arcybiskupa ówczesnego, pomęczyli go, potrzymali i zabili w końcu. I został ten arcybiskup pierwszym takim z tych męczenników Canterbury. Ja już teraz nie pamiętam i nie zapisałem sobie, jak on się nazywał. Potem nastąpił okres Normanów. No, na tron angielski wstąpił Wilhelm Zdobywca, z Saksonii przegrali, Normanowie objęli ładanie w Anglii. O jest Zdobywcy można by osobną historię opowiedzieć, no ale może to opowiem innym razem. No i posadzono na arcybiskopa Canterbury, normańskiego duchownego, Lanfranca. Lanfranc gruntownie przebudował ruiny saksońskiej budowli. Właściwie chyba zrobił tę całą budowlę od nowa. I tą datę, rok 1070, można by uznać za datę rozpoczęcia budowli katedry, takiej, w jakiej postaci jest dzisiaj. Katedra została ukończona w niespełna 7 lat. 7 lat. No i poświęcono ją w roku 1077. Takim najbardziej istotnym dla katedry wydarzeniem było zabójstwo arcybiskupa Tomasa Becketa. Beckett miał częste statarki z królem Henrykiem II i w końcu, jak to z królami czasami bywa, yy, król ten nakazał zabić księcia. Powodem było to, że król zabronił stawiania osób świeckich przed sądami kościelnymi, a jednocześnie nakazał odpowiedzialności karnej duchownych przed sądami świeckimi. O, tam jeszcze różne inne rzeczy były. Zabronił apelacji do Rzymu bez zgody króla, bez zgody monarchy. Becket zaczął się stawiać sprzeciwiać, Głoś, głośno co donerwowało bardzo króla No i pewnego dnia podczas uczty to chyba było w czasie świąt Bożego Narodzenia miało wykrzyknąć Któż uwolni mi od tego mącicielskiego klechy coś w tym stylu takie jest przetłumaczenie well, no one rid me of this priest. a priest who no i nie musiał długo czekać. Nie musiał długo czekać. Znalazło się czterech rycerzy, którzy liczyli pewnie na nagrodę i na wdzięczność króla. I 29 grudnia 1170 roku wyciągnęli miecze i przed ołtarzem w katedrze Canterbury zabili arcybiskupa. One does not carry arms into God's house. What do you want? Your death. Dokładnie o tym wydarzeniu możecie sobie posłuchać w takim byłym, byłym podcaście, może już czasami przez niektórych zapomnianym. Podcast nazywał się Próba mikrofonu i Robert, u którego dzisiaj jestem gościem, dokładnie opowiedział tam szczegół po szczególe. Cały, y, całe zdarzenie. Jak to wyglądało, jak nazywali się rycerze, w co uderzali mieczami, y, gdzie i y, jakie były tego skutki. Ostatni cios zadał Richard Brito. Uderzył w głowę leżącego z tak wielką mocą, że odciął mu część czaszki, a równocześnie klinga miecza złamała się na dwie części. Tak, więc zabili go w katedrze, co w średniowieczu. No chyba nawet do dzisiaj jest dużym świętokradztwem zabicie kogokolwiek w, w domu bożym. Tak? No i Tomas tym samym stał się drugim arcybiskupem, męczennikiem. Zaraz po tym kler, papiestwo, nie wiem, lud cały, feudałowie rzucili się na Henryka, grozili mu ekskomunikom co dla króla było straszną karą, prawie gorszą niż śmierć. No i Henryk II chciał czy nie chciał, udał się do Francji, oddał się pokucie, został wychłostany na Golasa przed katedrą Avranche we Francji i dodatkowo musiał później jeszcze odbyć pielgrzymkę do grobu Tomasa Becketta. No i, no i taka była jego pokuta. Część jego pokuty. I tak sobie myślę, że szkoda, że już dzisiaj nie ma chłosty takiej na golasa, gdzieś na rynku. Nie? Przydałoby się kilku e, politykom wychłostać dupę, tak? Świetne, świetne to by było. E, a jednocześnie bardzo pouczające dla przyszłych polityków, dla ich obietnic, dla tego, co robią i jak się zachowują. Dobry pomysł, dobry pomysł. Trzeba by wrócić do chłosty. Dobra. tam w katedrze Canterbury jest dokładnie oznaczone miejsce taką specjalną rzeźbą z mieczami w której zamordowany został Thomas Beckett, Beckett jest również morderstwo Tomasa Becketa uwiecznione na pięknych witrażach w ogóle witraże w katedrze są przewspaniałe, bogate, kolorowe ogromne, warto je po prostu zobaczyć i, i jak się zwiedza czasami takie rzeczy jak katedra, to człowiek patrzy tak na te kolumny, wznosi oczy na, na te sklepienia na dach, a właśnie warto by się dłużej zatrzymywać na tych wspaniałych witrażach, które są e, dziełami sztuki, takimi obrazami i są zamkniętymi historiami które można sobie pięknie oglądać tam na śmierci Tomasa Becketa postanowiono zrobić biznes właśnie jego. Do jego szczątków zaczęły zmierzać pielgrzynki. Do jego grobu zaczęły schodzić się pielgrzymi. Pobierano od nich sute opłaty, które były spożytkowane na rozbudowę katedry. Dlatego mamy ją dzisiaj tak wspaniałą. Właśnie dzięki tomasowi Becketowi, również pielgrzymi otrzymywali w zamian odznakę pielgrzyma i spłacili suto datki mogąc dotknąć szczątków właściwie nie dotknąć tylko mogąc przyjść na grób Tomasa Becketa uczekiwano uzdrowień i podobnie takie się zdarzały no wiadomo jak to bywa z tymi dawnymi opowieściami i tak wielka katedra rozbudowywała się powstawały nowe budynki katedralne klasztory, budynki służby, stajnie spichlerza, stodoły piekarnie, browary pralnie cała struktura budynków została otoczona murem było to no, rozbudowane, rozbudowane w strasznie no, jak dzisiaj zwiedzamy to to, to, to widać, jak to, jak to było wielkie ogromne, jak, to, jak te budynki wszystkie się tam dokładało, to, bo są takie te budynki są czasami różne od bardzo różne od siebie, z różnych materiałów budowane. No i e, również trwały w, w, przez te wieki zmiany we wnętrzu katedry. W 1382 roku katedra poważnie ucierpiała przez trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi w Anglii. Niedawno, niedawno no, parę lat temu było trzęsienie ziemi odczuwalne miałem okazję pierwszy raz w życiu odczuć coś takiego jak trzęsienie ziemi powiem Wam, że to nie jest nic fajnego. Jest taki, czujesz się taki, taką potęgę, taki, taki pomruk ziemi i to nie jest nic fajnego naprawdę. Również katedra odniosła uszkodzenia, tu już skoczymy może w czasie, katedra odniosła również uszkodzenia podczas II wojny światowej. Niemcy prowadzili tak zwane naloty Bedeckera, mający na celu zniszczyć największe zabytki, największe dzieła kultury Wielkiej Brytanii, żeby po prostu upadło morale w ludziach, coś w tym stylu, taki, taki Hitler miał pomysł na te bombardowania. Dziś katedra ma, dość, ma się dość dobrze, ale potrzebne są wciąż duże, duże fundusze na remonty, tam z jednej strony Widzimy rusztowanie, które po prostu jest tam do, doklejone praktycznie do, do całej tej tylnej części, do, tam gdzie się znajduje ołtarz, tylko od zewnątrz oczywiście to rusztowanie jest. Trwają tam jakieś prace konserwacyjne. Tak według Wikipedii budowę, by można, budowę, długość budowy tej katedry można by określić między rokiem 1070 a 1834. W 1834 zostały wprowadzone ostatnie takie największe zmiany. Wie, wieże zostały przebudowane I, i to była taka ostatnia największa przebudowa katedry. 1834 i to właśnie można tą datą zamknąć czas budowy katedry. Oczywiście no, nie trwa on tak długo, tak, tak, tak tu jest napisane po prostu. i. No i po prostu każe sobie niech przyjmie datę długości, ilość lat długości tej katedry, jak sobie uważa. Mądrze to powiedziałem bez sensu. Dobrze. Obecnie katedra jest siedzibą arcybiskupa Canterbury, przewodniczącego kościoła anglikańskiego na Anglię i cały świat. Tak piękny tytuł. Katedra to również przedsiębiorstwo i to spore na danym terenie, na terenie Canterbury ponieważ zatrudnia sama katedra zatrudnia około 300 osób czyli księży, kanoników churzystów, organistów świeckich urzędników jakichś robotników a nawet, uwaga, fryzjera jest specjalny fryzjer katedry ma, ma taki etat nie wiem, strzyże. chyba tych kanoników wszystkich nie wiem dokładnie może jeszcze tylko kilka takich e, danych technicznych, długość całej katedry to 157 metrów, a wysokość najwyższej wieży to 72 metry, no to tyle jest chyba z takich najważniejszych informacji i wracamy do naszej wycieczki. No to tak w skrócie mniej więcej tak to wyglądało. Budowa tej katedry i cała jej taka z grubsza historia. No i idziemy dalej. Tu Robert nas prowadzi dalej po różnych takich właśnie ciekawych, magicznych miejscach. Tu mnie jeden. Z tą koszulką dzisiaj mam... miałem dzisiaj przed chwilą drugo, drugie ciekawe zdarzenie, bo pierwsze zdarzenie z koszulką to już mówiłem w poprzednim odcinku tu z Robertem jak nagrywaliśmy, że jak wyszedłem tu zatankować Canterbury to facet mhm. powiedział, że mi da disco za na, na, na tą koszulkę mhm. na, na, na, na, na, na, paliwo. na paliwo. A teraz ten taki, widzieliście, taki grubszy facet z taką morzynką siedział? I on do, przychodzi i mówi do mnie, że ładna, nice. ko ładna koszulka, nie? A ja spojrzałem, on ma identyczną, tylko że niebieską. Mówię, to ja tak. też. Piszcie uwagę na ten. Tu jest tylko katedra nie? tutaj, to jest Tak. A cała reszta, my teraz <laughs> chodzimy tutaj po tym terenie. Cała tutaj ta reszta. To też należy do kościoła. To jest wszystko teren samej katedry, nie? Zobacz, to jest wszystko murami otoczone. Tak, to wszystko jest murami. No to jest wam powiem kurczę... No jesteśmy teraz gdzieś... Tutaj. Gdzie jest biblioteka? Gdzieś, nie ma problemu. You are here. Tu, tu gdzieś. Tu gdzieś. I teraz idziemy tam. No tutaj. Bathhouse. Idziemy w stronę no bathhouse, czyli, czyli łazienki, roku, tak? Łazienki. No, to jest tylko. Łazienki łaźnie. Ile ile czasu można? O tak, tak kupować. zgadza się. Zobaczcie, tu są. You are here jest napisane. No. To. Czyli dobrze Robert powiedział, idziemy w stronę tych, tych buff house Mijamy właśnie bibliotekę, mijamy potężne, dębowe, no, okay. ogromne drzwi Fajne echo tu jest takie, może nie, nie wiem czy to będzie słychać, ale jest taki, taki inny odgłos jak tu ten Zwracam strasznie uwagę tą gąbką, widzę co? No, no, gąbka zazwyczaj jest gąbką. A że, a że jest żółtą i dużą do mycia samochodów, no to trudno. Zadzwoń, tu jest dzwonek. Na pi na pisze, że masz nacisnąć. spróbuj. A jeszcze raz tak, tak więc e, spokojnym, no Robert to nas dalej ustawia, także spokojnymi krokami e, przechadzamy się po tych pięknych okolicach, w tych e, pięknych okolicznościach przyrody, czyli dwie szóstki, dwie szóstki, numer 12, 6 i 6, 6 i 6 to 12, czyli mamy znowu dwie szóstki. Poznaczmy. Razem, razem i wymachujmy ręcami. Rękoma, ręcyma, jak to, to jest Wał, tak zwał, tak zwane. Sponsorem tego odcinka jest numer 6. Tak. 666 i 666, 666 666. No i teraz znowu tunel jakiś. Yy, z ostropowany belkami, takimi trochę przegniłymi już. Lampa wbudowana w ścianę. Przegniłe takie stropy. I namiot jakiś weselny. Wspaniały, wielki namiot. I jesteśmy na takim... No jest zapach piękny. I ptaki śpiewają. I jest ogólnie cudownie. No, co tu dużo mówić. Wyjeżdżałem z domu, lało, a, a teraz jest cudownie, pięknie i wspaniale. W Canterbury, tak. Pogoda dla bogaczy. Dobrze, oddalamy się teraz... Y... Hmm. Alek, ale to naprawdę mogło być tutaj jakaś uroczystość? Oczywiście, że tak. No. To, to są wynajmowane no. namioty, które służą właśnie to, do... To jest takie ładne, nie? Takie Widać, że to jest takie ładne. To, to jest taka angielska tradycja. Oni yy, bardzo często robią yy, właśnie wesela, śluby w takich właśnie namiotach. No, jak ładna pogoda, A tu jest kościół, A tu, jest, pewną, a tu się... jest blisko kościół, sobie idą. No. Czy, t... czy, czy też koncert, na przykład, nie? Czy też jakieś in, inne imprezy, jakieś... No, albo w Geldof na przykład. Może być. Albo YouTube na przykład. W takich okolicznościach przyrody. Tak Amplakt, nie? Kamera <gry> tak, Albo Stinga Zobaczcie. takiego tam dąkającego, nie? Na gitarze takiej akustycznej. No, tak, no. Tak. To ci malarze. Malarze i żołnierze, dobrze. Nie, nie, nie. to są na pewno grali w golfa. No, nie, to są ci. Młodzi japis. To nie golfiarze, tylko ci, co no za nim, za nim jeśli młodzie, są na biało. Jeśli są na biało ubrani, no to w te kulki, co się kulają. A, bóle. Nie, bo tutaj jest też szkoła. O, i znowu ko kolejny piękny ogród. O. Co to jest? Bo to jest prywatne chyba jakieś coś, Robert? Nie wchodzimy tutaj, tu są groźne psy. Widzę, już jeden się zbliża. Uciekajmy, uciekajmy. Wystraszył się, nie? To nie był pies, to był Pekinczyk. No To ekolodzy, jakiś jacyś mieszkają same te Toyoty Prius, więc, e... no ale teraz wspaniałym takim tunelem będziemy szli. Jest naprawdę, kurczę... no co to dużo mówić? Ja bym się trochę bał pod tym iść. Bo to, zobaczcie, zobaczcie na te belki, bo to są wszystko drewnem obudowane. Wszystkie belki, w tym, a skąd wiecie, że nie. No wydaje się, że to te, tego typu kajak jest. Tak jest. Święty kajak. Dobra. Nie, już kończymy ten, kończymy ten odcinek, bo już za, troszkę się za długi robi. Nie, no powycinasz sobie. No nic nie będę wycinał. Ja, ja tam jeszcze włożę historię, którą... Ten, nie? tam Co, Z Nie, nie. Opowiadam o Canterbury, o historii, o tej katedry jak budowali. Nie? No, tak więc będziemy kończyć już te wejście. Ale nie będzie to ostatnio. Nie będzie to ostatnie, bo mam zamiar bardzo dużo odcinków nagrać, na, tak, takich na przyszłość. Kurczę, same fajne miejsce, naprawdę. Przechodzimy tutaj, taki trochę ścieżkę zdrowia mamy, bo y, tu jest... Nie wiem, tu chyba w ogóle nie wolno było wchodzić, gdzie my przyszliśmy, bo to wszystko pozagrożone. I kolejne jakieś wspaniałe miejsce. Zwróć uwagę na ten mur. nie chciałem powiedzieć, że jest szachownica. Tak. mur jest, no w, chciałem powiedzieć w kształcie, ale to nie. Mur y, wygląda jak szachownica, czyli jest biały piaskowiec i czarny jakiś łupek. Y, drobniejszy i to przekładane są tak. Raz taki, raz taki, raz taki, raz taki. Cześć! 66. Tak jest. Znowu mamy same szóstki, czyli od tych szóstek dzisiaj nie uciekniemy. Teraz jesteśmy na terenie szkoły, szkoły. Jeszcze... jednej z najlepszych w Kantembery tak w ogóle, nie? Tak Tylko te wszystkie tutaj budynki. To, to jest budynek szkoły nie no. niesamowite? Ale co to jest? Z tym aparatem tutaj. No strasznie te, zaczęło coś wiać. Mimo że jest ciepło, mimo że jest um, przyjemnie. I jesteśmy w takim no, otoczeniu budynkami No to wieje tutaj nieźle Dobrze, że mam taką dużą gąbkę Żółtą Żółta od, ten, przy, przyciąga owady co prawda Ale nie na tyle, żeby to było uciążliwe I przepiękny klon Przepiękny, olbrzymi klon, którego pewnie nie obejmiemy wszyscy razem Gdybyśmy chcieli nawet objąć re, re, tymi ramionami swoimi Jak zmyślnie przystrzyżona trawa Tak jest Zresztą tu jest, wiesz, co oni, tu nie, zauważyłeś może i oni konie, no nawet przy, przycinają koniom włosy, sierć też w takie różne, no i psom i, też. wzorki, wzorki takie, no. wiesz, dwu, jakby powiedzmy dwupoziomowe, czy coś takiego. No też fucha fryzjer dla konia, to jest kurde, taka fucha, tutaj że szok. Nie wiedziałeś? <śmiech> nie wiedziałeś? No, no, pierwszy raz jak zobaczyłem, to się zdziwiłem, co, co ty Horse barber, super, super fucha. No, to to, to wyglądało, wiesz jeszcze, był tak pasek wycięty, taki był, że to wyglądało wiesz, no. jakby ten koń... W okolicach miał... bikini jeszcze wycinali taki tak <głos> pasek. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak jest dłuższy czas... Ale klaczy czy koniowi, bo Nie też wiadomo, jest też ważne. Tak, bo to jest różnie, prawda? No, no dobra, sorry Jacek, no sorry. No dobra, koniec, koniec żartów. To pod... Zwróć uwagę no. na tą, na przykład na tą płytkę, prawda? Ona jest jasna, to jest jasna. I no. ten koń właśnie był tak zrobiony, to tylko raz to widziałem. Uh -huh. Dłuższy włos dawał ciemny ten... Krótszy włos dawał uh -huh. jasny, a, przez, a na łączeniu tego, taki gdzieś może w centymetr, pół centymetra było wygolony do gołej skóry, także było jasne było takie, wiesz? I to jeszcze, także to wyglądało po prostu, jak, albo jakby narzucony był, taka derka narzucona, uh -huh. albo wiesz, taka szeroka blizna, taka sznyta, jakby ten koń był składany z To też może korzyn. był, wiesz, e, jeszcze w Cały... odpowiedni sposób czesany pod włos lub z włosem, no właśnie, wtedy ten, wtedy jest ten włos jasne, ciemne, inaczej no. staje, nie? No w każdym, no każdym czasie to, wiesz, to o, było takie dziwne, pomoc. no bo nie, z tym się spotykałem tutaj dopiero. No. No, u nas koń ma albo wiesz, grzywę i ogon albo nie ma. No. No, tak. Powiedzmy na pokazach tam gdzieś tam w Janowie, czy. No może, no tam czy gdzieś tam to już, na gdzieś tam na wyczesane gdzieś może jedynie. To właśnie wyczesane czy coś w sywa, ale nie widziałem, że w no, tak. no, Jedynie tylko że tak. te, nie? Tam chyba ogon mają pleciony, na przykład. No. Tak, albo grzywy. Tak, tak Wiatr zaplata grzywy też koniom, nie? Tak, też. Często. Ale konie są kute i nie na cztery nogi i są kurczę sprytne. Przez, bo oni się rozeszli, ja my jestem w krocu. Oni się będą schodzić, oni się, nie, oni się jeszcze nie rozeszli, oni dopiero będą się żenić Jacku. Niewa, to widzę jedno w lewo, drugie w prawo. Ktoś nas tutaj prowadzą opłatkami, ale dobrze, my się tym nie interesujemy, idziemy za nimi i tu mhm. prowadzimy tak, swoją dyskusję i to jest. fajne. No. Musimy, musimy często wracać na do, do tej katedry, bo mimo że obchodzimy tu z różnych stron i z prawa, i z lewa, i, i po obrodach w nieuśdzimy. Ale nie tracimy też jej nigdy z, bo, z oczu, tak. nie? bo zawsze jest Zobacz, albo z lewa, jak albo z prawej. tak ładnie jest że Zresztą no. ja myślę że oni to już chyba będą w ogóle usuwać i na nowo sadzić nie, to tak zawsze Specjalnie wygląda. Tak nie, to A, już jest przerośnięte. Możliwe. Ale, ale wiesz, widok jest przepiękny, zobacz mm -hmm. na te wieżyczki zakończone takimi orągiwkami. To jest coś, coś naprawdę.. No wprawdzie ta katedra Notre Dame w Paryżu, którą żeśmy oglądali tak. jest o, większa z niż taka. Ta tak wieża, samą wieżę ja, ma na, większą, ja, na film, ja na filmach tak nie byłem nigdy, ale na filmach widziałem, to tak wydaje mi się porównywalna nie, lub mniejsza nawet. Nie, nie, wie, wieża? Katedra jest mniejsza, tak, tak, tak, ale wieża jest większa, bo przecież poszliśmy na górę, mhm. tak, jak poszliśmy na górę, to żeśmy mhm. obchodzili naokoło tam, jak są te żygacze i te, jak to się nazywają te monstery, takie. Gargulce. Gargulce. Także mhm. sama wieża jest, katedra masz rację, jest mniejsza, mhm. ale sama wieża jest, jest, tam, gdzie hasał dzwonnik, to ona jest, ona jest większa. Proszę. Tak jest. A ten, a byliście może w, w katedrze w Jorku? W New Yorku. Nie w New Yorku, tylko w tym Starym Yorku, nie. Old, War, Old Yorku. Nie, jeszcze nie. Właśnie taka no. Katedra. Kat, kat, wiesz co, tak, mam nieodparną nieodparte takie, taką chęć odwiedzenia jeszcze tej właśnie katedry Sainsbury's, tak? No, tak, wymawiam. Mhm. No jak ty mówisz o tej katedrze York. Ale ja też polecam, jedną, jed, jeden kościół. E, to, e, jest najmniejsze miasteczko w Anglii, które się nazywa Wells. I to jest koło Baw. Byliście już no kiedyś w Baf? Nie, jechać mamy jechać do Baff, to No to polecam, polecam Wam, polec jeżeli będziecie jechać do Baf i jeżeli, jeżeli chcecie gdzieś nocować, na przykład gdzieś sobie wziąć jakiś pokój, i to też do Was słuchacze mówię. Jeżeli będziecie mieć okazję jechać do Baf i gdzieś sobie wziąć pokój, no to polecam miasteczko Wells, które jest... Z 10 mil od Baw położone. No są tam tańsze niż, niż samym baw, bo baw dosyć jest takim drogim miejscem. Uważanym w pewnym sensie za kurort, tak rozreklamowany, prawda? Tak. I to miasteczko jest naprawdę po pierwsze piękne, a po drugie ma wspaniałą właśnie katedrę. Nie wiem, czy to jest katedra, czy to jest, czy to jest kościół, ale, ale jeden z najpiękniejszych takich on stoi takich. No, trzeba po prostu jechać i zobaczyć. Wspaniale orzeźbiony, wspaniałe rzeźby naokoło, wspaniałe figury, po prostu wspaniała architektura i polecę naprawdę. Całe miasteczko jest piękne, bo jest z takiego szarego, ciepłego piaskowca i warto, warto zajrzeć. Ja ci powiem, wiesz, na początku wydawało mi się, że te zamki czy te katedry, prawda, wszystkie są takie same, ale teraz widzę właśnie tą różnicę między na przykład tym tą, ruinami, jest od, wszystko jest generalnie budowane z kamienia, prawda, to z piaskowca, czy jak powiedziałeś z tej łupy, mhm. czy z jakichś innych granitu, czy coś, ale jest, ale jest różnica między jest budową bieżąca, tą właśnie południa, tutaj bliżej wybrzeży Francji, prawda, południa Anglii, a, a tą północą, którą żeśmy właśnie tam oglądali w New Yorku, tam jest troszeczkę bardziej surowy, mi się wydaje, bardziej taki troszeczkę minimalizm jest, to, troszeczkę, jest takie troszeczkę mniejsze, jakby takie tak, takie mam odczucia wizualne. To nie był New York tylko New York. New, New York, New York. Tak, tak. tak. New York. No to można no, nieopatrznie zrozumieć, że. Tak. Natomiast zobacz, na, na górze mamy flagę taką e, biały krzyż na niebieskim tle. Mhm. Być może to jest, są barwy. Tej szkoły może. No bo to nie jest, bo to jest krzyż... tak e, tak może to, bo a, bo biał, katedry, bo, bo zobacz, że masz, na środku masz jakiś emblemat, masz coś tak, że e, jest i, i x. Tak. I tutaj ten ksiądz, który wychodził po mszy... Też właśnie niebieski tak to. I miał właśnie to i x. No. powiedzieć i x. I to jest, a to jest krzyż świętego Jerzego, także nie Andrzeja, tylko Jerzego. Tak, a, i x to jest krzyż świętego a, Jerzego. Świ to, nie, x tak. to jest Andrzeja. Jak jest, jak jest ten krzyż tak po skosach od flagi, to jest świętego Andrzeja. Krzyż, a jak ten jest tak, tak jest krzyż umieszczany na flagach, to jest świętego Jerzego. Który zasłynął tym, że pobił smoka. No, tak Usiegł smoka, a Andrzej. A nie, Andrzej ma krzyże swoje przed przejazdem kolejowym. Tak, ostrzega, tak. I krzyż Andrzeja jest. Biały krzyż na niebieskim tle, podobny tylko, że Andrzeja jest z flagą Szkocji, Szkocji. Tak. teraz wspinamy się po takich e, sporych schodach do, wytartych znowu przez tysiące miliony stóp tupią, tupią, tup, tup, tup dojść do tego miejsca, pokazać, że tutaj dalej mm -hmm. sobie tak można się szwendać i są mm -hmm. takie przejścia dziwne, różne. A stąd jest fajny widok, co nie zobaczyliście, z tych schodków i ten. Mm -hmm. Ja wam stracają zdjęcie na katedrę i taki jest... tak jest. Teraz, teraz ją widzimy, jakby od której byś od południowej, czy od północnej strony. Od północnej. No jest przeogromna ta katedra, naprawdę. Jak się tak odejdzie dalej, samego miasta nie robi takiego wrażenia z tamtej strony. Nie tego ogromu. Jak się tak odejdzie dalej, gdzie, gdzie jesteśmy za tym ogrodem, taki mamy trochę przestrzeni, trochę przed tą katedrą, dopiero możemy zobaczyć jak to jest duże. No jak grany panie, nie noć pan, nie noć pan.